Dzisiejszy odcinek zgodnie z obietnicą będzie dotyczył piwa Czarna Dziura. Jest to kolejne piwo z browaru Pinta. O tym browarze więcej możecie posłuchać we wcześniejszym odcinku z zeszłego tygodnia, czyli w odcinku 42 o piwie Atak Chmielu. Czarna Dziura jest to piwo typu Dark Lager, czyli należy się spodziewać ciemnego, w miarę lekkiego piwa. I rzeczywiście, piwo ma ekstrakt 11,5% i przy tym zawartość alkoholu zaledwie 4%. Mówię zaledwie dlatego, że w polskich browarach bardzo rozpowszechnione jest, żeby z ekstraktów 11-12% wyciągać po 5-6%, czasami nawet więcej procent alkoholu. Browar Pinta nie odfermentował wysoko tego piwa i bardzo dobrze. Takie piwa nie są zbytnio popularne w Polsce, a zobaczymy. Może akurat to jest Lepsza metoda produkcji piwa, czyli takie niżej odfermentowane. Piwo na etykietach jest opisane jako czarna dziura, słodkie i gorzkie piwo w stylu Dark Lager. Napisie prawdziwego, ciemnego piwa, słodkiego i gorzkiego jednocześnie. Poczuj orzechy, gorzką czekoladę i świeży chmiel z Hallertau. Fermentowane z użyciem drożdży saflager W3470 w temperaturze 9 stopni Celsjusza. Skład piwa słody Weiermann. Pidzneński, Monachijski 2, Krafa 3 Special, Chmiele Tradition niemiecki, Szpalt Select również niemiecki. Drożdże Saflager W3470. Piwo jest pasteryzowane w półlitrowej, bezzwrotnej butelce. Podobnie jak w przypadku piwa Atak Chmielu, również tutaj jest pani, która zajmuje znaczną część tej etykiety i w przypadku czarnej dziury no ta pani jest znacznie skąpiej ubrana. Posiada taki to podsłaniający sporo piersi oraz pępek i do tego błękitną mini trzyma kufel piwa. Co ciekawe, piwo w tym kuflu jest jasne. Yy, według mnie lepiej by było jakby trzymała jednak kufel ciemnego piwa. W tle etykiety możemy zobaczyć, że idący tam pan zagapił się na tą panią i niechybnie zaraz wpadnie do otwartej stodzienki kanalizacyjnej. Podobnie jak w ataku chmielu, również tutaj jest na wielki czarny napis PINTA i narysowana Kać Napisy o tym, czym jest projekt Pinta również się znajdują na etykiecie i są takie same jak w przypadku piwa Atak Chmielu. Także, jeżeli chcecie sobie poczytać te napisy, posłuchajcie wcześniejszego odcinka. Piwo jest ważne do 27 października 2011 roku. O ile mnie pamięć myli, to jest ta sama data, co Ataku Chmielu, ale nie pamiętam dokładnie. Piwo jest zakapslowane złotym kapslem, na którym nie ma żadnych napisów. Butelka z ciemnego szkła typu NRW. No i myślę, że wszystkie podstawowe informacje już wiecie. Nie pozostaje mi nic innego jak rozpoczynać degustację tego piwa. No i tradycyjnie otwieramy już butelkę. Udało się otworzyć. Dzisiaj mam taki fajny, ciężki kufel, dlatego od razu sobie piwo przelewam do niego. Cześć, tu mówi Pepe z Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Nie lubię chamstwa i parówek, ale dobre piwo lubię. Dlatego tak jak Wy teraz słucham podcastu o piwie. Piwo bardzo ładnie się spieniło przy nalewaniu. Powstała taka 4-5 centymetrowa najdwarstwa piany, która jednakże szybko opada do takiej centymetrowej i ta centymetrowa wygląda bardzo ładnie, dostojnie. Idealnie mi pasuje do tego piwa. Piwo jest ciemne. Na pewno nie jest czarne, jest takie brązowawo-brunatne można powiedzieć. Kolor, no taki może się wydawać ciemny, jednak jeżeli weźmiemy y, to piwo pod światło, no to zdecydowanie czarne już nie jest. Jest właśnie taki brązowawy, brunatnawy, lekko nawet rubinowy. Piwo jest klarowne, idealnie klarowne. Piana jest w kolorze beżowym, składa się z takich średnich pęcherzyków, nie widać tutaj takich malutkich. Sprawia wrażenie takiej raczej mało trwałej, ale mimo wszystko dość dzielnie się utrzymuje. Piwo bardzo ładnie pachnie, uwielbiam taki zapach, jest lekko kawowy, troszkę karmelowy. Na myśl przywodzi portery, nie wyczuwa się w zapachu alkoholu i to od portera różni ten zapach. Również takich nut palonych nie ma, jednakże... Nie uważam tego absolutnie za żadną wadę Zapach jest naprawdę interesujący Jest fajny, mnie odpowiada idealnie Wydaje mi się, że również chmiel można w tym zapachu wyczuć No jednak jest on pod tą kawowością ukryty Niemniej jednak jest tam obecny No co, cóż słuchacze Przyszedł czas na pierwszy łyk piwa Wasze zdrowie No nie spodziewałem się tego co teraz czuję Piwo zaskakuje Jest gorzkie jest słodkie i jest troszkę kwaśne. Ta kwaskowatość mnie trochę niepokoi, no ale zakładam, że taki był zamysł twórców. Smak to przede wszystkim na pierwszym miejscu gorzka czekolada. Zdecydowanie gorzkie piwo. Czarna dziura to nie jest taki dark lager jak na przykład omawiany przeze mnie Budweiser. Tamto piwo było... było bardzo intensywne było bardzo wytrawne, czarna dziura nie jest wytrawna, jest taka, ciężko mi to naje określić, jest takim e, gorzkim, lekko wodnistym piłem, jest na pewno zdecydowanie inna gorzkość tej czekolady, no to jest e, bardzo intensywny smak, ale jednakże cało, całe piwo nie jest aż tak bardzo intensywne w smaku, jak wspominany Budweiser, czarna dziura mnie zaskakuje, intryguje i muszę wam powiedzieć, że chyba czegoś Troszkę innego się po tym smaku spodziewałem. Można w smaku wyczuć, poza gorzkością czekolady, również taki lekki, bardzo lekki posmak karmelowy. Troszkę jest też słodkie to piwo, no i ta nieszczęsna kwaskowatość. Nie wiem, czy mi się piwo popsuło. Szczerze mówiąc, wątpię w to. Mateusz przysłał mi jednocześnie, aha, bo zapomniałem o tym wspomnieć oczywiście, czarna dziura, tak samo jak i zeszłotygodniowy Atak Chmielu, no to jest prezent od Mateusza z Łodzi. Mateusz jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Oba piła Mateusz mi przysłał paczką, kurier przyniósł, od razu oba do lodówki i at Atakowi Chmielu nic nie było e i wątpię w to, żeby czarna dziura się tam lekko nadpsła. E wydaje mi się, że nie. Podejrzewam, że to piwo mam dobre, tylko po prostu no jakieś, no jest ono tak uważone, że posiada tam taką lekką kwaskowatość. No na pewno jest to piwo niecodzienne. Piłem kilka Dark Lagerów. Od chociażby, też omawiany w podcaście, z Witnicy. To było bodajże piwo prowincjała. Dokładnie już nie pamiętam, bo miałem te dwa takie pseudoklasztorne z Witnicy i e, nie pamiętam, która to była nazwa tego omawianego. I e, Czarna Dziura też jest zdecydowanie inna od tego piwa. No jest inna od wszystkiego, co do tej pory piłem. Nowa jakość na polskim rynku. Smak może komuś pasować, może nie pasować. Z reguły tak jest, że nie ma czegoś, co jest idealnie dobre albo idealnie niedobre. Każdy ma swoje zdanie na temat różnych smaków. Dla mnie czarna dziura to jest takie ciekawe piwo, do którego niekoniecznie bym wracał. Przy ataku chmielu no to oczywiście wypada dosyć blado, jednak Porównując do innych piw dostępnych w Polsce, no to zdecydowanie interesująca pozycja, ale wydaje mi się, że chyba nie mój gust. Piwo jest średnio wysycone dwutlenkiem węgla i ta akurat fajnie pasuje do tego piwa. Wydaje mi się, że jest mocniej nagazowane niż atak chmielu e, i bardzo dobrze. Jakby było mniej nagazowane, to, to mógłbym powiedzieć nawet, że to piwo troszkę stałta zahacza, no to większe nagazowanie na no to odsuwa mnie od tej myśli. Ogólnie tak mówiąc, piwo na pewno warte spróbowania. Co jest według mnie na plus dla tego piwa, to to, że ma zawartość alkoholu tylko 4%. Brakuje na polskim rynku piw niskoalkoholowych, które byłyby dobre. No, zdarzają się takie jak na przykład brewer, który ma 3,5% alkoholu. No ale no, piwo jest niedobre, powiedzmy sobie szczerze. No jest też jasne, ciemne piwa, niskoalkoholowe polskie, no to e, ze świecą takich szukać. Ja w tym momencie poniżej 5% alkoholu nie kojarzę chyba żadnego ciemnego polskiego piwa. Naprawdę musiałbym się długo zastanawiać, może bym jakiś znalazł, a może i nie. Z zagranicznych, no to na pewno pierwsze co mi przychodzi do głowy to Guinness. E, swoją drogą, według mnie wyborne piwo. Ale z polskich, no niestety no nie kojarzę Witnica coś tam waży ale to są piwa powyżej 5% Noteckie również 6% Gniebosz 6% no szukam szukam naprawdę nie kojarzę ciemnego lekkiego piwa być może Pinta znalazła jakąś niszę na rynku piwnym i wypełni ją czarną dziurą no tego im życzę piwo jest oryginalne Zaskakuje, naprawdę pierwszy łyk zaskakuje, z czasem idzie się przyzwyczaić do tej kwaskowatości i z każdym następnym łykiem piwo jest coraz lepsze Projekt Pinta to jest dobra rzecz, tego brakowało w Polsce i bardzo się cieszę, że takie coś powstało, bo to ważą piwa naprawdę nieprzeciętne.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 bardzo gorący dzień no i wydaje mi się, że czarna dziura nie jest takim piwem które by się dobrze nadawało do gaszenia pragnienia w tak gorące dni to jest raczej piwo, które sobie wypijemy dla przyjemności a nie w celu orzeźwienia jest, jest gorzkie i słodkie jednocześnie i to nie bardzo orzeźwia zdecydowanie lepiej by się tutaj spisywał w celach orzeźwienia jakiś pils albo piwo pszeniczne no Czarna dziura to raczej taki napój na wczesny wieczór, bym powiedział. Dobre piwo do tego, żeby sobie posiedzieć przy nim na przykład w pubie ze znajomymi. Wydaje mi się, że do takiego celu czarna dziura jest wręcz idealna. Jeszcze raz powtarzam, że dla mnie największą zaletą tego piwa jest niska zawartość alkoholu. Cieszy mnie również to, że pinta, o czym wspominałem już w poprzednim odcinku, przymierza się, czy też już waży, Piwo y, szkockie, które będzie miało jeszcze niższą zawartość alkoholu niż czarna dziura i bardzo dobrze, bo to również to jest coś, na czego brakuje. Mówiłem już o tym dzisiaj. Zazwyczaj robię tak, że piwo dzielę sobie na dwie części. Pierwsza część tego piwa, która już została omówiona, wiecie jak smakowała. Druga część jest troszkę inna. Piwo się lekko ogrzało, piwo straciło wysycenie i jest teraz niżej wysycone. I piwo zyskało wytrawność. Smak naprawdę się robi interesujący i wydaje mi się, że ten drugi kufel, ta druga połowa piwa jest lepsza niż pierwsza. Przy tym drugim podejściu no piwo naprawdę mocno kojarzy mi się z Guinnessem. Oczywiście jest, jest inne, jednakże ten smak, taka taka goryczka, ta Czekoladowa. Nieodparcie kojarzy mi się z Guinnessem z tym z puszki, takim z widżetem, z tą kręcącą się kulką, no, Według mnie smak jest rewelacyjny. Polecam Wam, żeby to piwo się troszkę ogrzało, zanim je spróbujecie. Nawet przelejcie sobie do szklanki i niech ono trochę postoi. Na pewno będzie lepsze. No, takie jest przynajmniej moje zdanie i gdybym miał jeszcze raz próbować to piło to bym z pewnością tak zrobił wydaje mi się, że w smaku teraz również wyczuwam te opisane na etykiecie orzechy które w pierwszej części piwano były nieobecne smak drugiej części no, zdecydowanie jest lepszy czasami ciemne piła mogą sprawiać wrażenie za słodkich takich gęstych, lepiących się pinta taka nie jest i całe szczęście, według mnie Goryczka tego piwa jest tutaj mocną zaletą i to, że nie jest ono przesadnie słodkie, nie jest lepiące się, gęste, również tutaj wpływa na plus. Druga część piwa dla mnie jest zdecydowanie dużo bardziej smakowita, dużo lepsza. No, gdybym mógł, to bym pił tylko te drugie części. Warto poczekać, aż piwo się trochę ogrzeje, aż straci wysycenie, aż będzie po prostu lepsze. Podsumowująca ocena, Podsumowująca cena, jaką bym chciał ten piwo wystawić, no to jest 7,5 punkta. Na minus ta początkowa kwaskowatość, której oczywiście w drugiej części tego piwa już nie ma i dobrze. No, na minus może być to, że na początku piwo sprawia wrażenie troszkę wodnistego, ale z czasem ten smak się układa taki jak być powinien i, i potem już jest dobrze. No, dlaczego... Nie troszkę wyższa ocena, no jakoś to piwo nie trafia idealnie w mój gust, no i ja tego piwa wyżej nie oceniam niż te 7,5 punkta. Być może Wam zasmakuje bardziej, być może mniej. No jednak warte jest spróbowania i, i spróbujcie, no jeżeli macie jeszcze taką możliwość. To tyle z mojej strony. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jak zawsze zachęcam do pisania komentarzy, odwiedzania profilu na Facebooku, facebook.com komu Jeszcze raz dziękuję za słuchanie. Ja się będę żegnać. Mówił Bania. Trzymajcie się ciepło. Pijcie piwa z Pinty. Rozkoszujcie się nimi. Na razie.